Rozdział dziesiąty Lechi przypowiada niewolę babilońską. Prorokuje o przyjściu Mesjasza, Zbawiciela i Odkupiciela Świata. Prorok, który ochrzci Baranka Bożego, Śmierć i Zmartwychwstanie Mesjasza. Rozproszenie i zgromadzenie Izraela, Niczym odłamanych gałęzi drzewa oliwnego. Nefi mówi o Synu Boga, Mocy Ducha Świętego i ostrzega przed czynieniem zła. I teraz ja, Nefi, będę pisał na tych płytach o tym, czego dokonałem, o swoim panowaniu i służbie kapłańskiej. Jednakże, aby pisać o sobie, muszę najpierw powiedzieć o moim ojcu, jak również o moich braciach. Albowiem, gdy mój ojciec skończył mówić o swoim śnie, a także nawoływać moich braci do pilności, mówił im o Żydach, że po zagładzie tego wielkiego miasta Jerozolima Wielu zostanie uprowadzonych w niewoli do Babilonu, aż w wyznaczonym przez Pana czasie powrócą znowu, a nawet zostaną przyprowadzeni z niewoli i gdy zostaną przyprowadzeni z niewoli, posiądą na nowo ziemię swego dziedzictwa. I w 600 lat po opuszczeniu przez Mego Ojca Jerozolimy Pan Bóg uczyni, że nastanie pośród Żydów prorok, a nawet Mesjasz, innymi słowy Zbawiciel Świata. Powiedział także, że wielu proroków dawało świadectwo o Mesjaszu, odkupicielu świata, o którym on mówił. I cała ludzkość jest zgubiona i upadła i pozostanie taką na zawsze, jeśli ludzie nie zdadzą się na tego odkupiciela. Mój ojciec mówił też o proroku, który ma przyjść przed Mesjaszem, aby przygotować drogę Panu. Pójdzie on i będzie wołał na pustyni. Przygotujcie drogę Panu prostujcie mu ścieżki albowiem jest pośród was mocniejszy ode mnie którego nie znacie któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemienia u jego sandała i wiele mój ojciec o tym mówił i mój ojciec powiedział, że ten prorok będzie chrzcił w Betanii za Jordanem że będzie on chrzcił w wodzie i że nawet Mesjasz zostanie przez niego ochrzczony i gdy Mesjasz zostanie przez niego ochrzczony Prorok ten przekona się i da świadectwo, że ochrzcił baranka Bożego, który zgładzi grzechy świata. Gdy mój ojciec to powiedział, mówił moim braciom, że Żydzi będą nauczani Ewangelii, ale że będą marnieć w niewierze i gdy zgładzą Mesjasza, który ma przyjść, zmartwychwstanie on po swojej śmierci i objawi się przez Ducha Świętego ludziom innych narodów. I mój ojciec mówił wiele o ludziach innych narodów, a także o domu Izraela, porównując go do drzewa oliwnego, którego gałęzie zostaną odłamane i rozrzucone po całym świecie. Dlatego trzeba powiedział, abyśmy byli zgodni, gdy jesteśmy prowadzeni do ziemi obiecanej, abyśmy wypełnili słowo Pana o naszym rozproszeniu po całym świecie. I gdy Izraelici będą rozproszeni, zostaną oni ponownie zgromadzeni. To znaczy, że gdy inne narody otrzymają pełnię Ewangelii, naturalne gałęzie drzewa oliwnego, czyli resztki domu Izraela, zostaną ponownie wszczepione do drzewa oliwnego. Innymi słowy Izraelici dojdą do poznania prawdziwego Mesjasza, swego Pana i Odkupiciela. W ten sposób mój ojciec prorokował i przemawiał do moich braci. Powiedział on także wiele innych rzeczy, których nie zapisuję w tej księdze, bowiem, co uznałem za potrzebne, podaję w mojej drugiej księdze. I wszystko, o czym powiedziałem, nastąpiło, gdy mój ojciec mieszkał w namiocie w dolinie Lemuela. I stało się, że ja, Nefi, usłyszawszy o wszystkim, co mój ojciec zobaczył w wizji, a także co powiedział mocą Ducha Świętego, Daną Mu dzięki Jego wierze w Syna Bożego, Mesjasza, który ma przyjść? Ja, Nefi, pragnąłem również zobaczyć, usłyszeć i wiedzieć o tych rzeczach mocą Ducha Świętego, co jest darem Boga dla wszystkich, którzy Go pilnie szukają, czy to w czasach dawnych, czy też w czasach, gdy objawi się ludziom. Albowiem jest On ten sam wczoraj, dzisiaj i zawsze i umożliwia to wszystkim ludziom od założenia świata, jeśli się nawrócą i przystąpią do Niego. Kto pilnie szuka, znajdzie. I tajemnice Boga są takim ludziom wyjawiane mocą Ducha Świętego w czasach obecnych, tak jak działo się to w czasach przeszłych. I jak w czasach przeszłych, tak samo w czasach, które nastąpią, albowiem postępowanie Boga pozostaje niezmienne przez wieczność. Pamiętaj więc, człowieku, że za wszystko, co czynisz, będziesz sądzony. Jeśli za dni Twojej próby Twoim dążeniem było czynienie zła, Okażesz się nieczystym przed sądem Boga, a ponieważ żaden nieczysty człowiek nie może przebywać z Bogiem, zostaniesz odsunięty na zawsze. I Duch Święty upoważnia mnie, abym to powiedział i nie zachował tego dla siebie».